Będzie jak zwykle. Kierowcy mogą czuć się bezpieczniej. Drogi w czasie świąt patroluje więcej policji, a ruch jest spory. Największy na południu kraju, na Dolnośląskim odcinku A4, zwłaszcza na trasie Legnica-Wrocław. Na A2, łączącej choćby Świecko z Poznaniem i dalej z Łodzią i Warszawą, wjazd od strony Niemiec przez granicę w Świecku odbywa się płynnie. Jak ustalił nasz reporter, są jednak kierowcy, którzy z Niemiec jadą do Polski, by zatankować. Na jednej ze stacji paliw za przejściem granicznym w Świecku spotkałem kierowców, którzy jadą do Polski z Niemiec, Danii czy Holandii. Niemczech drogo, zł. złotych. Dotankowaliśmy się tylko na styg w Niemczech, a tu już no, pod korek lecimy. Wielu rodaków wracających do kraju na święta spędzi w autach jeszcze kilka godzin. Podróżni wskazują, że ruch na głównych trasach od rana był umiarkowany. Po 23 siedzieliśmy w samochód. W Niemczech są święta, także ci co mieli jechać to już pojechali wcześniej. Nie ma kłopotów z przejazdem przez przejście graniczne w Świecku. Maciej Szefer, Polskie Radio. A dziś Wielki Piątek dla chrześcijan. Dzień wyciszenia i pokuty, gdy Chrystus umiera. To też dzień, który staje się inspiracją do zadania pytania o śmierć i cierpienie. Mówił biskup koszalińsko-kołobrzeski Krzysztof Zadarko w Radiowej 1C. Dla wszystkich bez wyjątku to jest punkt taki centralny, w którym stawia się pytanie o sens życia, o sens cierpienia, sens wojen, które dzisiaj stają się rzeczywistością. I wtedy spoglądamy my chrześcijanie z całą nadzieją na Chrystusa Ukrzyżowanego, który temu wszystkiemu nie daje odpowiedzi, ale pomaga nam to przeżyć. W Wielki Piątek, w drugim dniu Triduum Paschalnego w Kościele Katolickim nie sprawuje się mszy. Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej liturgii Męki Pańskiej. Pięciomiesięczny chłopiec, prawdopodobnie pobity, trafił do szpitala w Poznaniu. Policjanci zatrzymali 40-letnią obywatelkę Gruzji, matkę dziecka oraz 24-letniego obywatela Mołdawii, mówi Łukasz Szpaterski z komendy w Poznaniu. Obydwie osoby przebywają w tej chwili w policyjnym areszcie. Śledczy w tej sprawie są w stałym kontakcie z prokuraturą. Policjanci pracują nad tą sprawą. Policja otrzymała zgłoszenie ze szpitala. Chłopczyk żyje, choć musiał być operowany. Mieszkańcy Łodzi wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami po wypadku z udziałem dwóch tramwajów, z czego jeden wykoleił się. Pojazdy nie kursują w obie strony, a utrudnienia dotyczą linii 2, 3, 6, 7 i 11. Ze wstępnych ustaleń wynika, że torowisko jest w dobrym stanie, mówi prezes MPK Zbigniew Papierski. Podejrzewamy, że jednak nadmierna prędkość. To Oczywiście poczekamy do badania komisji, sprawdzimy tzw. czarną skrzynkę, jaką prędkość miał tutaj na rozjazd. W wyniku zdarzenia, dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Motorniczy był trzeźwy. To są aktualności: Jedynki. Wojsko nie zanotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej na wschodniej flance NATO. Polskie i sojusznicze myśliwce zostały poderwane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Jak mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, działania już się zakończyły i miały charakter prewencyjny. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, podrywane zostały dużurne myśliwce. Chodzi tu oczywiście o prewencyjne działanie, ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę naszej przestrzeni powietrznej. Podczas ataków Rosja użyła między innymi migów zdolnych przenosić pociski hipersoniczne Hinjau. To była aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Najchłodniej dziś na północy około 4 stopni, na zachodzie 8, a najcieplej w centrum i na wschodzie 12-13. Poza tym dużo słońca, jeśli popada to na północy i na zachodzie. Ciśnienie w stolicy to 999 hektopaskali. Klimat. Jakość powietrza w Katowicach jest dostateczna, w Krakowie, Gliwicach, Częstochowie, Wrocławiu i Koninie umiarkowana. Na pozostałym obszarze stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 56% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Jedynka. Polskie Radio 10 po 12. Samopołudnie. Dla katolików dziś wielki piątek. Tysiące Polaków ruszą w trasę do swoich rodzin. Na początek sprawdzimy więc sytuację na drogach i na stacjach. Po 23 siedziśmy w samochód i, i od razu do Polski. Dotankowaliśmy no, się tylko na styg w Niemczech, a tu już no, pod korek lecimy. W programie również relacje naszych reporterów z Ziemi Świętej i z Watykanu. Na pewno się inaczej go czuje, obchodzi, ale my, będąc Polakami, dla nas to jest czas wyciszenia. Powiemy też, dlaczego warto sprawdzać drobny druk na kartonach jajek. Niektóre, jak się okazuje, przyjechały daleko z zagranicy i nie spełniają europejskich norm. Importujemy jajko wyłącznie wtedy, kiedy są braki na rynku krajowym związane z chorobami. Karol Surówka to jest w samopołudnie. Na drogach wzmożone patrole. Policja nastawia się na korki przy wyjazdach z miast oraz głównych węzłach. Dziś po południu tysiące Polaków wyruszą w trasę. Albo by spotkać się z rodziną, albo by wykorzystać Wielkanoc na krótki wypoczynek. Na początek sprawdzimy co dzieje się na głównych trasach. Łączymy się z Maćkiem Jastrzemskim, który jak już słyszymy jest przy trasie, a dokładniej przy autostradzie A1 między Toruniem a Włocławkiem. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No to ruch już słychać, co ja dzisiaj... czego widać też. Bardziej widać niż słychać. Ja przyjechałem dzisiaj od Torunia do Łodzi i wróciłem tą samą drogą w kierunku Włocławka po drugiej stronie autostrady. I na jedynce tłoku na razie nie ma. Jednak na węzłach w Toruniu, gdzie są punkty opłat i na dużym węźle łączącym jedynkę z dwójką jest spory ruch. W kierunku Warszawy, Poznania i Katowic trzeba zdjąć nogę z gazu, ponieważ momentami robi się tam już dość gęsto na tych obwodnicach Łodzi. Tłoczno także przy wiatrach. W jazdach do miasta, w samych miastach korki, w rejonach centrów handlowych i supermarketów. Tam nie tylko ostrożność i przestrzeganie zasad jazdy się przyda, ale także cierpliwość i uprzejmość bardzo wskazana. Dzięki temu uda nam się po prostu uniknąć przykrości. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, kiedy bardzo wcześnie wyjeżdżałem z Wrocławka, że y, tak dużo osób już jedzie na święta, ale jak się okazuje im wcześniej, tym bezpieczniej.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 dłużej, to staramy się to robić. Zdrowych, spokojnych świąt dla Pana i całej rodziny. Dziękuję bardzo. No i tak to wygląda na Krajowej Jedynce, przynajmniej w tej części środkowej Polski. Maćku, w te święta też kluczowe stają się pewne liczby. Liczby, które każdy zna, na przykład 6,16 albo 7,64. wszyscy albo 6 ,60, A Albo 6,60, a 6,80. Zapomniałem jeszcze tak o 98. Co widujesz <grym> na stacjach? Wszędzie te maksymalne właśnie kwoty? To jest osiem stacji, które dzisiaj minąłem. Cztery po jednej, cztery po drugiej stronie sprawdziłem. Nie trafiłem na żadną, która sprzedaje paliwo drożej niż górna granica ustalona przez ministra energii. W rejonie Torunia, Włocławka i Łodzi na części stacji maksymalnie według tych wskazań rządowych. Są jednak stacje, na których cena paliwa o 2-3 grosze niższa od górnej granica. Kierowcy mówią tak.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 No i podsumowując, część stacji paliwowych ustaliło ceny na maksymalnym pułapie, ale jest sporo stacji, w których ceny są niższe od górnej granicy. No i pamiętajmy, wraz z upływem godzin zagęszcza się ruch na drogach, więc bądźmy cierpliwi i jedźmy bezpiecznie. Mówił Maciej Jastrzębski, który jest przy autostradzie A1. Bardzo dziękuję za relację. Przypomnę dwoje ważne informacje. Ceny paliw zostaną Ustanowione do wtorku, o tym powiemy w Wiadomościach Ekonomicznych, a po drugie, jeżeli Państwo są w trasie, to warto słuchać radiowej jedynki. Na bieżąco będziemy przekazywali informacje o tym, co dzieje się na głównych trasach. Najbliższe informacje dla kierowców, dwie minuty przed trzynastą. Program pierwszy Polskiego Radia. My pozostajemy przy temacie cen paliw. Te bowiem bezpośrednio związane są z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Kluczowe jest odblokowanie cieśniny Ormuz między Iranem a Jemenem. To tamtędy przepływały tankowce z ropą, między innymi w kierunku Azji i Europy. Przepływały, bo od tygodni Iran skutecznie blokuje tę cieśninę. Przy mniejszej podaży rosną ceny na światowych rynkach. Magdalena Skajewska śledzi wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Magdo, jaka jest nadzieja na to, że cieśnina rzeczywiście w najbliższym czasie zostanie odblokowana? No, nadzieja jest, aczkolwiek jeżeli mielibyśmy polegać tylko i wyłącznie na działaniach Amerykanów, to nie byłoby tutaj specjalnie wielkich szans na odblokowanie. Dlatego też społeczność międzynarodowa, zarówno europejska, jak i w ogóle światowa, postanowiła podjąć pewne działania na własną rękę, widząc, że ta wojna na Bliskim Wschodzie jednak szybko się nie zakończy. Tego ostatnio prezydenta Trumpa, w którym nie przedstawił on właściwie pomysłu na jej zakończenie, tylko powtórzył groź by, które zresztą powtarza każdego dnia, prawda, o tych zmasowanych atakach, jeśli Teheran nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. Na to na razie się nie zapowiada. Światowa gospodarka, tak jak o tym rozmawialiście, czekać nie może, bo te ceny i tak już poszybowały w górę, a może być jeszcze gorzej. Więc a propos działań. Wczoraj odbyła się wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych z całego świata zorganizowana przez Londyn, rząd w Londynie, po to, żeby zastanowić się nad takimi konkretnymi krokami i uwolnić niejako około 2000 statków, które zostają uwięzione w Zatoce Perskiej i umożliwić przepływ kolejnym, które będą wkrótce czekać na taki przepływ. Tak, po tych rozmowach mówiła szefowa brytyjskiej dyplomacji Wet Cooper. Posłuchajmy. We had over 40 countries. Ponad 40 krajów zjednoczyło się, aby poprzeć ponowne otwarcie ciśniny Ormus, a także kluczową zasadę wolności żeglugi, ponieważ lekkomyślne ataki Iranu atakują międzynarodową żeglugę, próbując przejąć kontrolę nad światową gospodarką, co wpływa na ceny benzyny i stopy procentowe kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii, a także na paliwo lotnicze na całym świecie, nawozy do Afryki, a także gaz do Azji. Kraje na całym świecie są więc tym dotknięte i dlatego jesteśmy tak aby podjąć wszelkie możliwe dyplomatyczne, gospodarcze, skoordynowane działania, aby doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny. W tym kontekście mowa jest między innymi o wzmocnieniu unijnej misji morskiej ASPIDES. To jest taka misja, która została uruchomiona dwa lata temu po to, żeby chronić żeglugę na Morzu Czerwonym, czyli tym morzu z drugiej strony Zatoki Perskiej w obliczu ataków ze strony jemeńskich Houth. Tam jest taka ciśnina Bapal Mandap, która także jest kluczowa dla tego przepływu przez Morze Czerwone. Natomiast to jest misja, która ma charakter czysto obronny. Ona nie obejmuje żadnych ataków na cele lądowe w Jemenie. Kaja Kallas, czyli szefowa unijnej dyplomacji, powiedziała, że nie możemy jako Europa, jako świat pozwolić sobie na utratę kolejnego kluczowego szlaku handlowego. Z kolei na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Bahrain, czyli jeden z krajów Zatoki Perskiej który także jest niemal codziennie atakowany przez Iran, ale także kraj, który przewodniczy obradom Rady obecnie, przedłożył projekt re rezolucji, która zezwala na użycie, i tutaj cytuję, wszelkich możliwych sił obronnych do ochrony żeglugi w Ormus Ormuz przed atakami ze strony Iranu. Posłuchajmy, co mówił na ten temat szef dyplomacji Bahrainu, Abdulatif bin Rashid al-Zayani. Królestwo Bahrajnu przedłożyło Szanownej Radzie projekt rezolucji w sprawie bezprawnej i nieuzasadnionej próby kontrolowania żeglugi międzynarodowej przez Iran w ormus, Ormuz, stawiając przed Radą wyzwanie wymagające zdecydowanej reakcji na tego typu nieodpowiedzialne i bezprawne działania zagrażające interesom państw i narodów na całym świecie. Ta rezolucja miała być głosowana dziś, ale to głosowanie zostało przesunięte najprawdopodobniej na jutro. To oznacza, że trwają wciąż ostatnie rozmowy dyplomatów. Największy sprzeciw zgłaszają tutaj Chiny, które mają prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa i które nie zgadzają się na jakiekolwiek siłowe odblokowanie tego miejsca. Magdo, ofensywa Stanów Zjednoczonych i Izraela tymczasem nie, ustaje. nie ustają też ataki odwetowe. Tak, oczywiście. Tutaj można by powiedzieć na Bliskim Wschodzie bez zmian, chyba, że te zmiany oznaczałyby jeszcze bardziej zmasowane ataki. W nocy na Bliskim Wschodzie ponownie wyły syreny. Siły obronne Izraela atakowały Liban, atakowały Iran. Iran z kolei atakował Izrael, Kuwait, gdzie doszło chociażby do pożarów w rafinerii ropy. Wczoraj zaś miasta irańskie jak Teheran czy Isfahan, zostały także mocno zaatakowane przez operację amerykańsko-izraelską. Magdalena Skajewska, dziękuję.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 i chryzantemy. Relacjonował z Rzymu Paweł Pawlica. Z Watykanu przenosimy się teraz do Ziemi Świętej. Patriarcha Jerozolimy i kustosz Ziemi Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego odprawili wielkopiątkową mszę świętą. Była ona transmitowana za pośrednictwem łączy internetowych, gdyż do Bazyliki izraelskie władze wpuściły zaledwie kilkanaście osób. Przypomnijmy, sytuacja jest trochę napięta, bo kilka dni temu w Niedzielę Palmową izraelska policja nie dopuściła kardynała Pier Batisty oraz kustosza Ziemi Świętej na prywatną celebrację mszy. Na miejscu w Jerozolimie jest specjalny Wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz Dzień dobry. Dzień dobry Powiedz w takim razie jak wyglądają obchody Triduum Paschalnego w Jerozolimie Czy świątynie są otwarte dla wiernych? Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie od miesiąca jest opustoszała i zamknięta dla wiernych. Tak też jest podczas najważniejszych uroczystości związanych z triduum paschalnym. Łaciński patriarcha Jerozolimi, kardynał Pierbatista Batista Pizabala, odprawił msze bez wiernych. Wielkopiątkowe nabożeństwo w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie odbyło się w gronie kilku księży. Izraelskie władze pozostają głuche na apele z całego świata o otwarcie wrót bazyliki, jednego z najświętszych miejsc chrześcijaństwa dla wiernych. Tych de facto jest i tak garstka, bo w Izraelu od początku wojny. Nie ma przecież pielgrzymów. Umożliwienie odprawienia mszy w Wielki Czwartek i Piątek to efekt kompromisu władz Izraela z Kościołem ale fali międzynarodowego oburzenia po tym jak w Niedzielę Palmową Izraelscy żołnierze nie wpuścili do środka świątyni łacińskiego patriarchy. Wiele świątyń. Prócz Bazyliki Grubu Pańskiego w Jerozolimie także pozostaje zamknięta. Izraelskie władze wprowadziły bowiem drakońskie ograniczenia. W mszach może wziąć udział nie więcej niż 50 osób i to pod warunkiem, że Kościoły mają schrony przeciwbombowe. W części świątyń do tej funkcji przystosowywane są na prędce piwnice, korytarze, a nawet klasztorne pralnie. To smutniejsze święta niż w czasach pandemii, mówią wierni, bo wtedy ograniczenia w przemieszczaniu się dotyczyły wszystkich. Izraelskie władze swoje decyzje tłumaczą kwestiami bezpieczeństwa. Izrael codziennie jest celem ataków Iranu i Hezbollahu. Dwa tygodnie temu w pobliżu Bazyliki Grobu Pańskiego spadł ważący kilkadziesiąt kilogramów fragment irańskiej rakiety zbitej przez żelazną kopułę. Na szczęście odbył się bez ofiar, ale tu w Jerozolimie kościelne dzwony, które jedynie informują o mszach, w których nie będzie można uczestniczyć, splatają się z alarmami rakietowymi. Tomasz Sajewicz z Jerozolimy. Zapytam krótko, a mimo wszystko widujesz grupy wiernych, czy mimo wszystko przyjechały grupy osób, żeby być mimo tych ograniczeń na miejscu? Absolutnie nie nawet nie tyle grupy, co nawet pojedynczych wiernych. Te wszystkie osoby, które spotykam tutaj na mszach w nielicznych kościołach, które są otwarte, to są albo zakonnicy, albo mm, księża, którzy po prostu są w Ziemi Świętej, tudzież nieliczni wierni, które decydują się na wyjście, bo też to wiąże się z niebezpieczeństwem w trakcie mszy świętych. Nierzadko dochodzi do sytuacji, w których trzeba zbiegać do schronów. Tomasz Sajewicz z Ziemi Świętej. Bardzo dziękuję za relację. Rozmowa dnia. Z nami połączony jest Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska, odpowiedzialnej za pomoc międzynarodową, głównie w rejonie Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Słyszymy od tygodni w wypowiedziach różnych polityków informacji o tym, że jakiś cel został zrównany z ziemią, że coś zostało zmiecione z powierzchni Ziemi. Tym informacją jednak zazwyczaj towarzyszy też dramat ludności cywilnej, o której często w tym kontekście się nie mówi. Tak, istotnie. To znaczy z naszej perspektywy organizacji humanitarnej i w ogóle sektora humanitarnego opisywanie tej sytuacji obecnie w mediach no jest bardzo niepełna. Jesteśmy na co dzień w kontakcie z naszymi partnerami na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, w Libanie, w Syrii, choćby w tych państwach i widzimy dramat ludności cywilnej, który, który jest właściwie ogromny. Musimy pamiętać, że większość ofiar obecnej wojny na Bliskim Wschodzie to są ofiary wśród cywilów, a nie wśród żołnierzy. A o tym ciągle, ciągle za słabo się mówi. Dlatego też, że bardzo często słyszymy, Przekonywania ze strony polityków, że teraz już wojna prowadzona jest inaczej, że teraz mamy do czynienia z bardzo precyzyjnymi atakami wymierzonymi w cele wojskowe, w cele infrastrukturalne, ale w praktyce to jednak tak nie wygląda. Nie, zupełnie tak nie wygląda. To znaczy mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją pogwałcenia prawa międzynarodowego, karty narodów zjednoczonych. tak my to, my to widzimy na co dzień. W tym momencie na przykład przytoczę dane z Libanu. W tym momencie mamy już ponad milion osób wewnętrznie przesiedlonych z południa Libanu. Pamiętajmy, że Liban to jest relatywnie małe państwo, około 6 milionów osób, więc jedna szósta, ponad jedna szósta społeczeństwa została wewnętrznie przesiedlona. Mamy tam e, już właściwie grubo ponad tysiąc ofiar, głównie wśród cywili e, śmiertelnych, e, kilka tysięcy rannych osób, więc e, zdecydowanie no, no tutaj dane mówią same za siebie. tak? Można powiedzieć, że front wojny na przykład w Libanie, Yy, przebiega przez szkoły, przez szpitale, przez wioski, yy, przez te najmniejsze społeczności. I my widzimy ten dramat yy, na co dzień yy, społeczności lokalnej. Myśli pan dyrektor, że przez te skutki ekonomiczne odczuwalne na całym świecie właśnie o sytuacji humanitarnej mówi się mniej, że na pierwsze strony wysuwa się nie wiem, cieśnina Ormus chociażby i zablokowane tankowce? Jest to oczywiste, że mówimy dużo o geopolityce i o ekonomii. Wszyscy obawiamy się oczywiście światowej recesji, która może zostać spowodowana tą sytuacją. Która też spotęguje y klęskę humanitarną w niektórych Oczywiście, tak. Świata. Pamiętajmy, że wiele rejonów świata, na przykład Sudan, Sudan Południowy, Burkina Faso, no cała, cały właściwie pas w Afryce Subsaharyjskiej, ale także w Ameryce Łacińskiej, choćby Kuba, Wenezuela, mamy tych y klęsk humanitarnych bardzo, bardzo dużo. W Azji też jest wiele miejsc. Y i one są też oczywiście przykryte z jednej strony medialnie przez Bliski Wschód, a z drugiej strony niedobory choćby surowców, właśnie blokada, cieśniny, ormus. No powodują realne problemy y, z łańcuchem dostaw, y, prawda? Y, I ma to, ma to swoje skutki także humanitarne w innych rejonach świata. Wiemy, że Izrael prowadzi ofensywę wojskową przeciwko Libanowi. Jak wygląda tam sytuacja na miejscu? No, tak jak powiedziałem mamy ponad milion wewnętrznie przesiedl prze osób przesiedlonych wewnętrznie, które w tym momencie według e, z wczoraj z źródła e, to jest prawie 700 miejsc schronienia, które zostały utworzone przez władze libańskie, w tym też wiele organizacji humanitarnych takich choćby jak Caritas. Um, Caritas Polska wspiera um, część z tych miejsc w różne, um, w różne środki czystości, wiedzenie przede wszystkim. Są to bardzo często proste miejsca utworzone w szkołach, różnych um, miejscach publicznych. No, ale ta sytuacja jest jest bardzo trudna. Sam Bejrut, szczególnie południe Bejrutu, jest cały czas ostrzeliwane, tak jak cała, cał, całe południe do rzeki Litania, która, która szczególnie no, jest poddana, poddana właśnie presji ze strony armii izraelskiej. Pamiętajmy, że nie ma tam żadnych syren ostrzegawczych, tak, ludzie są zmuszani do takich spontanicznych ewakuacji w miarę, w miarę możliwości. No i tak naprawdę nikt nie wie, co dalej, tak? Więc, więc ludzie są pozbawieni opieki medycznej, żywności często. No pamiętajmy, że nie każdego stać na wynajęcie hotelu, wręcz przeciwnie, tak? To znaczy większość osób po prostu uciekła z tym, co miała pod ręką z południa Libanu. Czy społeczność międzynarodowa zapomniała o strefie gazy po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran? bo kryzys humanitarny tam na pewno nie minął, nie minęły też bombardowania. Zdecydowanie nie. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z sekretarzem Caritas Jerozolima, z Antonem Asfartem, żeby takie no, z pierwszej ręki mieć, mieć informacje. I on mi potwierdził właściwie, że sytuacja jest dramatyczna zarówno w strefie gazy, szczególnie, ale i na zachodnim brzegu. Musimy zdawać sobie sprawę, że e, oczywiście ta wielka klęska humanitarna, która jest cały czas, 2 miliony osób, w większości przesiedlonych w strefie gazy pamiętajmy, że jest tam ciągle relatywnie chłodno, pada deszcz. Tak, ludzie mieszkają pod namiotami, nie ma, nie ma właściwie stałych budynków i nieliczna pomoc, która przez przejście w rafach dociera humanitarna, no jest absolutnie niewystarczająca. Widzimy też prawdziwą klęskę wśród dzieci, szczególnie sierot. Tak? Jest to bezprecedensowe we współczesnej historii. Tysiące, tysiące osieroconych dzieci, które straciły często całe rodziny. Mamy też takie relacje od Caritas Jerozolima, że małe dzieci często proszą o śmierć, ponieważ są tak zdesperowane, po prostu porzucone, no i nikt się nie jest w stanie nimi zająć. Mówił pan o łamaniu prawa międzynarodowego wielu, w wielu obszarach świata, w Iranie, w strefie gazy, czy słabością instytucji międzynarodowych jest to, że osoby odpowiedzialne za decyzje, które do tego doprowadziły, nie są pociągane do odpowiedzialności w żadnym stopniu? Ja może nie chciałbym się wypowiadać bezpośrednio na kwestie polityczne, tak, ponieważ e, organizacje humanitarne, takie jak Caritas stoją, e, starają się tutaj być bezstronne i pomagać po prostu potrzebującym. Niemniej widzimy, że e, radykalizm postępuje i, i cywile stali się regularnymi, celowymi, widzimy to szczególnie celowymi atakami. Tak głód stał się systemowym narzędziem prowadzenia wojny, przesiedlenie Pozbawienie opieki medycznej, no jest po prostu narzędziem wojny. I to widzimy szczególnie na zachodnim brzegu, także Jordanu. To znaczy przede wszystkim w Gazie, ale także na zachodnim brzegu Jordanu. W ostatnich latach możemy przytoczyć taką statystykę: kilka, ponad już tysiąc punktów kontrolnych powstało. Wyobraźmy sobie, jak te małe wioski, często miasta na zachodnim brzegu są od siebie odcięte i pozbawione też pomocy, wsparcia medycznego, ale też dostaw podstawowych produktów. Więc oczywiście uwagę kierujemy i widzimy to yy, łamanie prawa międzynarodowego w gazie, ale także nie zapominamy o strefie gazy, gdzie także bardzo wiele osób yy, no jest pozbawionych yy, podstawowych dóbr. I niestety widzimy w ostatnim czasie szczególny wzrost agresji ze strony osadników izraelskich. Tak? Mamy już kilkaset osiedli, które są cały czas rozbudowywane na zachodnim brzegu. Yy, I Palestyńczycy są pod poddani presji ogromnej, ale też takiej fizycznej eskalacji przemocy ze strony Osadników. Zapytam jeszcze o sytuację mniejszości chrześcijańskiej na Bliskim Wschodzie. Czy prześladowania w jakiś sposób z, zintensyfikowały się po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran? Zdecydowanie tak. Widzieliśmy oczywiście taką tutaj no, spektakularne niewpuszczenie patriarchy yy, kilka dni temu do bazyliki grobu, ale oczywiście. Na co dzień mamy takie relacje od naszych partnerów właśnie na przykład na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie społeczności chrześcijańskie no, są poddane ogromnej, ogromnej presji. Zarówno pracownicy, także pracownicy humanitarni, tacy jak pracownicy naszego partnera Caritas Jerozolima, którzy nie są w stanie dojechać do poszczególnych miejsc pracy, celowo Pozbawia się ich dostępu ym, i pozbawia się ich y, po prostu możliwości przemieszczania się y, pomocy w tych najmniejszych, najbardziej potrzebujących miejscach. Na koniec zapytam jeszcze, jeżeli ktoś chciałby wam pomóc w pomaganiu, w jaki sposób może to zrobić w tym okresie świątecznym? Oczywiście y, taką podstawową pomocą to jest wsparcie dużych programów, które Caritas prowadzi od wielu lat, takich jak choćby rodzina rodzinie, y, zarówno w strefie gazy, na zachodnim brzegu Jordanu, w Libanie, czy też w Syrii, o której nie powiedzieliśmy. Caritas we wszystkich tych krajach prowadzi bardzo duże programy, na przykład pomocy gotówkowej na... Dla najbiedniejszych rodzin, ale też wsparcia takich małych, rodzinnych przedsiębiorstw, które stanowią, czy mogą stanowić i stanowią wsparcie takie podstawowe, bytowe dla, dla, dla rodzin w tych krajach. Ireneusz Krause, wicedyrektor Caritas Polska, odpowiedzialny za pomoc międzynarodową, głównie w rejonie Bliskiego Wschodu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłanem się. Zmieniamy temat. Jeśli zapytać z czym kojarzy Ci się Wielkanoc, to myślę, że wielu Polaków odpowie z jajkami. Te mogą przyjąć dumną formę pisanki, ale mogą też trafić do sałatki jarzynowej, do żurku czy do ciasta. Polska, jak się okazuje, jest potęgą jeśli chodzi o produkcję jaj. Jesteśmy jednym z największych producentów jaj w Europie i trzecim największym eksporterem tego produktu na świecie. Eksportujemy około 40% własnej produkcji. Ale i tu ciekawostka, mimo że zasilamy inne kraje swoimi jajkami, to na naszych półkach również można zobaczyć jajka z importu i to w dodatku niespełniające europejskich norm. Najważniejsze informacje o najważniejszym wielkanocnym produkcie zebrała Izabela Kostyszyn. Polacy chętnie kupują krajowe jajka, kierując się przyzwyczajeniem i zaufaniem do rodzimych producentów. Staram się kupować polskie, ale to takie poznajomych. Polskie, bo no, wydają się po prostu lepsze. Zawsze to, co polskie, to lepsze. Polska zaliczana jest do największych producentów jaj w Unii Europejskiej. Krajowa produkcja kurzych konsumpcyjnych to jest ponad 12 miliardów sztuk i ona jest o ponad 30% większa niż w roku 2021. Mówi Mał. Gorzata Trajer z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jesteśmy czwartym producentem kurzych w Unii Europejskiej po Hiszpanii, Francji i Niemczech. Podaż jaj z produkcji krajowej znacząco przewyższa zapotrzebowanie rynku wewnętrznego. Dlatego Polska jest jednym z największych eksporterów kurzych jaj w Unii Europejskiej. W 2025 roku, podobnie jak w 2024, Polska wyeksportowała 234 tysiące takich jaj, z czego 90% na rynek unijny. Najwięcej wyeksportowaliśmy jaj na rynek Niderlandów, Niemiec, Francji i Czech. Poza Unią Europejską najwięcej sprzedaliśmy do Wielkiej Brytanii. Dodatnie saldo w obrotach handlowych jajami kurzymi to 505 milionów euro. Jednak za tym imponującym wynikiem kryje się pewien problem, a mianowicie taki, że sieci handlowe w Polsce stopniowo rezygnują ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. Dlaczego? Mówi Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Chow klatkowy jest postrzegany w chwili obecnej jako nieekologiczny, dlatego też wiele sieci handlowych wycofuje się, ponieważ tak naprawdę takie są oczekiwania konsumentów. Ostrumentów. Tymczasem krajowa produkcja jaj to w ponad 60% chów klatkowy, dla porównania w Niemczech to zaledwie 4%. W praktyce oznacza to rosnące niedopasowanie między tym, co produkuje polski rolnik, a tym, czego oczekują sieci handlowe. Nadwyżki jaj klatkowych trafiają więc na eksport, a na półkach sklepowych coraz częściej pojawiają się jaja ściółkowe z wolnego wybiegu czy ekologiczne z importu. Producenci drobiu muszą importować jaja, aby nie płacić kar sieciom sprzedaży z którymi mają podpisane kontrakty, tłumaczy prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Paweł Podstawka. Trzeba powiedzieć sobie, że import jaj w Polsce jest marginalny. Importujemy jajko wyłącznie wtedy, kiedy są braki na rynku krajowym związane z chorobami. Stąd pojawiają się te importy z krajów takie jak właśnie Niemcy czy Holandia. Drugim powodem importu jaj do Polski jest spowodowana chorobami drobiu, które często prowadzą do likwidacji całych stad, wysoka cena jaj w naszym kraju. Główne kierunki importu to Ukraina, Turcja. To jajko coraz częściej jest niestety w kraju sprzedawane w bardzo niskich cenach. Unia Europejska dopuszcza tego typu produkty, pomimo tego, że jednocześnie zabrania tej produkcji w Unii Europejskiej, stawiając coraz wyższe rygory związane z dobrostanem zwierząt. Jest to pewnego rodzaju aberracja, dlatego, że z jednej strony u nas nie możemy produkować, a z drugiej strony Unia Europejska nie widzi nic przeciw temu, żeby takie jajko, które jest produkowane bez zachowania standardów i kontroli Unii Europejskiej mogło wjechać na teren Unii Europejskiej i być oferowane konsumentom do sprzedaży. Ale nie wszystkie importowane do Polski jaja trafiają wprost na sklepowe półki. Część importu to jaja w proszku, które są składnikiem na przykład makaronów, wypieków, produktów mięsnych czy majonezów. Jaja z proszku Płyną do nas z reguły z miejsc, w których nie jest w stanie dopłynąć to do jajko w ciągu 30 dni, czyli mówimy tutaj o kierunkach Turcji, Brazylii i krajów, które mogą to zrobić i dostarczyć to jajko w niższej cenie. Natomiast import jajka świeżego odbywa się z bliskich kierunków, głównie z Ukrainy. Chcąc więc kupić polskie jajka, czytajmy uważnie etykiety. Do świadomych wyborów zachęca Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który podkreśla, że warto wspierać polskich producentów. W okresie przedświątecznym szczególnego znaczenia nabierają zrównoważone zakupy i świadoma konsumpcja. Dlatego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do wybierania produktów krajowych, regionalnych, lokalnych, do czytania etykiet oraz do niemarnowania żywności. Statystyczny Polak zjada średnio w ciągu roku 180 jaj. Tureckie jajka na polskich sklepach. Wyobrażałaś to sobie? Nie wyobrażałam sobie, ale już teraz jak najbardziej. Teraz będziemy wszyscy czytali drobny druczek na kartonach. W szoku jest Justyna Golonko, bo nie przedstawiłem. Dzień dobry. Dzień dobry. No, Powiem... już może nie w takim szoku, ale po prostu jest tutaj, <słuch> może tak. Trochę podkreśliłem. Zajmuje się rolnictwem od lat, także. Bardzo przejęta Justyna też jest cenami tak. paliw. Tak, i podetchnęła odetchnęła ceną. z ulgą, bo przez jakiś czas będą. W nie wprowadziłeś. Dobrze, to już mówię o co chodzi. Proszę Państwa, nie musimy się martwić o wyższe ceny na stacjach benzynowych w trakcie świąt e, wielkanocnych. To są te dobre informacje. Od Wielkiej Soboty do wtorku, czyli do 7 kwietnia e, włącznie będą obowiązywały ceny maksymalne, które dziś po południu Ministerstwo Energii opublikuje w kolejnym obwieszczeniu. Tak poinformował dziś na naszej antenie Minister Energii Miłosz Motyka.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 Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco prowadzi kontrolę na stacjach paliw i do tej pory ujawniła już kilkanaście nieprawidłowości w temacie najwyższej ceny. Przypomnijmy, że za przekroczenie ceny maksymalnej paliw grozi kara nawet do miliona złotych i wszczynane są już postępowania w sprawie nałożenia kar na tych nieuczciwych przedsiębiorców. Powiedzieliśmy na początku programu, że wielu Polaków wyjeżdża na święta, a Justyna wie, ile na tych wyjazdach wydają. Wydają, jeśli nie jadą do rodziny, bo mówimy teraz o takich Justyna. wyjazdach to ja może to tu To wtedy uściśle. dostają pieniążki, ale jeżeli no. wyjeżdżają bez rodziny, to wtedy coś się dzieje. Dostają pieniążki, jak są dziećmi chyba, ale gratuluję, jeśli tak jest u Ciebie. E, jeśli chodzi o taką sytuację, kiedy wyjeżdżamy do hotelu z rodziną, no to musimy zapłacić i to słono zapłacić, ale okazuje się, że coraz częściej też właśnie w taki sposób spędzamy te święta. Oferty wielkanocne rzadko zawierają takie pojedyncze usługi. Dominują pakiety, w których wszystko jest w cenie. W jakiej cenie? O tym mówi Katarzyna Turosińska, rzecznik Polski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 Zakresie, czyli spędzamy tak też święta. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W mnie teraz sport. Rafał Bała nigdzie nie wyjechał, jest na miejscu. No nie wyjechałem, ale mi tutaj dobrze, także nie muszę nigdzie że i taniej. Bardzo nam miło. I nawet zarabiasz. ogóle. Rodzina do mnie przyjechała, także cieszę się, będziemy spacerować dzisiaj. Ale sobie wszystko pozałatwiałeś. Ciekawe jaki świątek będzie spędzać tak naprawdę, bo ona na Majorce była w ostatnich dniach. No i stamtąd mamy tę informację bardzo głośną, czyli Francisco i uwaga Roć. Roć. Tak będziemy go wymawiać, bo to jest Katalończyk. Gdyby to był Hiszpan, to trochę inaczej. Nie Rojk, ale... Roć. Tak, tak. Roć, no musimy się do tego przyzwyczaić, prawda? Także zobaczymy, jak no to. Współpraca, razy po współpraca programie. będzie wyglądać. Wybór zapadł podczas tego pobytu na Majorce i co ciekawe, tam też w tych treningach brał udział Rafael Nadal. No to jest oczywiście jego akademia. I on zamieścił taki wpis w mediach społecznościowych. Witamy ponownie w Akademii Nadala na Majorce. Miłego pobytu. Mam nadzieję, że poczujesz się tu jak w domu. To właśnie, to Iga Świątek czyli, chyba zachwycona. To ona zachwycona, bo przecież to jej idol z dzieciństwa. Zresztą Iga Świątek w wywiadach różnych mówiła, że jako dziecko no to właściwie mało meczów tenisowych oglądała, ale te, które oglądała, to były z udziałem Rafaeli. W wywiadach że może Majorka przypomina jej Raszyn. Na, na pewno, bardzo duże podobieństwo. Ja też jestem z gminy Raszyn, także potwierdzam. W wywiadzie dla portalu sport.pl Świątek nie powiedziała wprost, czy to nadal zasugerował jej współpracę z tym Rodżem, ale dość tajemniczo przyznała, że Rafa jest częścią tej historii, i powiedziała też, że 14 kwietnia stawi się na turnieju w Stuttgarcie, także już tam zobaczymy pierwsze efekty tej współpracy. Zbliża się początek sezonu żożlowego, na razie kluby mają sporo meczów, no i także turniejów towarzyskich, rywalizacja w Ekstralidze rusza za tydzień, w gronie ośmiu drużyn jest Beniaminek, czyli Unia Leszno, no i szerokim mechem odbiło się zatrudnienie w tym klubie, byłego trenera reprezentacji Polski Rafała Dobruckiego, no tylko, że nie na pozycji szkoleniowca, ale dyrektora zarządzającego. Są to nowe rzeczy dla mnie i tu nie ma co tutaj się czarować, pewne rzeczy poznaję. Z pewnymi rzeczami tutaj przyszedłem i, i, i są realizowane jakby no z zewnątrz, czasem z daleka, jak mówię, trochę szerzej, więcej widać. Cóż, no myślę, że jeszcze tutaj parę rzeczy mnie jeszcze czeka wiemy jaka ekstra liga jest wyrównana aczkolwiek no myślę, że jeśli będzie zdrowie to nas na tą pierwszą czwórkę stać i o to będziemy walczyć. Przypomnę, że złotego medalu żożlowych mistrzostw Polski broni Prez Toruń i jeszcze jedna informacja. Wiemy, że Włochów nie ma w mistrzostwach świata podobnie jak Polaków ale Włosi będą organizatorami przynajmniej tak wygląda na to w 2032 roku Mistrzostw Europy razem z Turkami i co się okazuje szef UEFA powiedział, że niewykluczone że Włosi stracą prawo organizatora dlatego, że ich stadiony są jednymi z najgorszych w Europie. Tak słabo utrzymane, to są stadiony sprzed kilkudziesięciu lat, oni w ogóle ich nie remontują. Także jeśli nie będzie jakiejś poprawy, to nawet UEFA przewiduje odebranie tej organizacji. A ich już jakiś czas nie ma na tych mistrzostwach świata. No to zdecydowanie. No i dlatego Gabriele Grawina, czyli prezes Włoskiej Federacji Piłkarskiej, dzień po tym, taka presja polityczna była we Włoszech, że dzień po tym odpadnięciu zrezygnował ze stanowiska. Brafa ubała. dziękuję bardzo. Nie rezygnuję. Dziękuję W studiu Magda Mikołajczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty trochę pomożesz nam się wyciszyć w te święta. Yy, tak. Yy, trochę myślę, pożartowaliśmy... Że... Nie no, żartować też można, myślę, w Wielki ale Piątek. Czas, no. nie, nie ucinamy głowy za to, prawda? Ale mam takie propozycje dla państwa, żeby może ułyknąć trochę muzyki, muzyki pasyjnej, muzyki sakralnej. Najlepiej, żeby to było w przestrzeniach kościel, kościoła, no bo to zupełnie wtedy inna akustyka, ale oczywiście Wielki Piątek raczej to jest dzień dumania, dzień ciszy do... i później ta muzyka, która brzmi, brzmi wieczorem w czasie Drogi Krzyżowej. Ale Oczywiście odbywają się też koncerty w ramach festiwali. I tak, na przykład dzisiaj w Warszawie koncert finałowy 30. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zabrzmi pasja według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego wśród wykonawców m.in. w roli narratora Krzysztof Gosztyła, bo, bo ten utwór jest napisany też z udziałem narratora. Krzysztof Penderecki od, od, od Świętego Łukasza właściwie zaczęła się międzynarodowa kariera Krzysztofa Pędereckiego. Miał 30 lat, napisał y, ten utwór na zamówienie i jak często wtedy bywało, stało się to na ostatnią chwilę. To była też konkretna data bardzo, to 750-lecie katedry w Münster. No ale zdążyłem. To były inne powody. Wtedy ja się zakochałem w, w Elżbiecie. Nikt mi nie uwierzy, ale pasję napisałem w niecałe sześć tygodni. Ja sam w to już nie wierzę teraz, bo to jest jednak no, taka potężna partytura i tak różnorodna, że to tylko młody człowiek może, może napisać chyba. Pasja Świętego Łukasza Krzysztofa Pendereckiego dzisiaj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, natomiast w Krakowie trwa festiwal Misteria Paschalia. Dzisiaj koncert pasyjny, ale jutro coś wyjątkowego, czyli koncert w Kopalni Soli w Wieliczce. Jeżeli Państwo jeszcze nie mieli okazji być na jakimś koncercie, a one są organizowane właśnie w tym miejscu, to absolutnie polecam. Bo to Akustyka jest, jest ty, fantastyczna. Byłeś, byłeś na, ale na koncercie, na koncercie Tak, na koncer... prawda? to jest coś, coś niesłychanego. Jutro wystąpi ensemble Alkimia, który odkrywa ten zespół Bogactwo Muzyki Sakralnej z Boliwii I, i tu jest takie łączenie sakrum i codziennego życia w utworach wybieranych przez ten zespół. <śmienny> Oprócz takich koncertów żywych, myślę, że dobrym pomysłem jest oglądanie filmowych zapisów koncertów, właśnie z takim repertuarem pasyjnym, koncertów z przeszłości w wykonaniu najlepszych muzyków świata. Na przykład jest zarejestrowany koncert Rekwiem Mozarta w wykonaniu filharmoników wiedeńskich. Dyrygował Herbert von Karajan i ten koncert odbył się w Wiedniu, w katedrze św. Szczepana, czyli tam, gdzie odbył się pogrzeb Mozarta i y, myślę, że no, bardzo państwa namawiam, żeby ten film, ten zapis obejrzeć. Sporo takich koncertów jest dostępnych w internecie, więc to jest dobry pomysł chyba Niektóre na ten Niektóre pięknie czas. zrealizowane też artystycznie. Tak, absolutnie. Magda Mikołajczuk, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czas Wielkanocy to tradycyjnie również czas niesienia pomocy potrzebującym. Przygotowania do świąt rozpoczęły się w schronisku dla bezdomnych imienia świętego brata Alberta w Puławach. Zarówno przygotowania kulinarne, jak i duchowe. To trudny czas dla naszych podopiecznych, ale pomaga nasza wiara katolicka mówi prezes Puławskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Halina Kowalewska. Porządki oczywiście już porobione, okna pomyte, firanki pozmieniane, także w zasadzie już te takie zewnętrzne porządki porobione. Czas na duchowe, będzie droga krzyżowa, ponieważ mamy kaplicę, więc u nas tak na namiastka tego właśnie kościoła. Wojciech Wie, kierownik skroniska Brata Alberta w Puławach. Tu mamy właśnie naszą kaplicę ze świętym sakramentem, z relikwiami Brata Alberta i błogosławionej Bernardyny. Już w momencie zapalimy światło. Proszę. Nasza no piękna, długo wyczekiwana kaplicach, gdzie modlimy się. Przygotowani duchowo jesteśmy, a te sprawy takie, że tak powiem, bytowe, to również, bo jutro będą robione sałatki i ostatnie jakieś tam szlify, jeżeli chodzi o sprzątanie. Usiądziemy do tego wspólnego śniadania wszyscy razem. No i tak jak bywało w domu, jak by było u mamy, jak by było u babci. Chcemy, że tak powiem, kontynuować tą tradycję, no i na miastkę tego domu, tym wszystkim osobom, które tutaj u nas się znajdują. Stworzyć. Każdy ma swoją historię, no ale skoro znaleźli się tutaj, myślę, że dobrze, że taki dom jest, który konsoliduje to wszystko i jakoś tak troszeczkę spłaszcza te problemy i przynajmniej w święta no, staramy się, żeby to była taka wspólnota. Nasi padowie są w różnym okresie przebywania w od kilku do kilkudziesięciu lat. Część z nich ma jeszcze kontakty z rodziną. W czasie świąt poszczególne osoby są zabierane przez członków rodziny, którzy jeszcze chcą mieć kontakt. Ale większość zostaje tutaj. Większość, większość naszych panów zostaje na miejscu. Przychodzą wspomnienia, tęsknoty za dawnym życiem. Kruszewski Kazimierz. Każdy tam myśli o swoim domu, no ale tutaj też jakiś dom jest. Tak w życiu wyszło, no i tak tutaj jesteśmy, no nie. No w miarę jest świątecznie, no nieźle. No jakoś tam w głowie coś zostaje, że tam się myśli o domu. Pracę straciłem, no, tam problemy w domu były, z żoną się nie dogadywałem, no i lądowałem tu no. Czy tam się mi uda odbudować wszystko, co jak wcześniej było? Nie wiem. No, nie wiem, na razie pożyjemy, zobaczymy. Pewnie ktoś pomyślił ogólniając, że wszędzie wchodził w grę alkohol. Owszem, duży procent osób naszych ma problem z uzależnieniem. Ale bywały historie, gdzie człowiek niepijący, funkcjonujący jakoś zostawał na lodzie, gdzie mieszkanie zostało zadłużone lub sprzedane przez rodzinę właśnie. I wtedy co? No, ulica. Na szczęście są takie miejsca jak schronisko Brat Alberta, gdzie jesteśmy po to, by w tak trudnych sytuacjach pomóc. I tą relacją kończymy program w samopołudniem. Za chwilę informacje dla kierowców, później aktualności i specjalne wydanie folderu ulubione. Od nas wszystkich wesołych świąt. Jedynka To jest radio Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jajściółkowe złota rozmiar M10 sztuk, cena przed obniżką 1049. Teraz tylko 7,29 za opakowanie przy zakupie dwóch.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bardzo dużo utrudnień w, ostatniej, w ciągu ostatniej godziny pojawiło się na naszych drogach. Zacznijmy od S5. Odcinek między węzłami Święcie Leszno-Zachód w pobliżu Leszna. Tutaj zablokowany jest pas prawy w kierunku Wrocławia na 12 km. Na szczęście tutaj usuwanie skutków zdarzenia nie powinno potrwać długo, bo chodzi o wymianę koła w samochodzie ciężarowym. S3 na zachodnim Pomorzu. Odcinek między węzłami Kliniska Wielkie Rzęśnica. Tu po zdarzeniu czterech samochodów osobowych na 84 km jest i całkowicie zablokowana. Sugerowany zjazd na węźle Kliniska Wielkie w kierunku Szczecina i wjazd na węźle Rzęśnica i w ten sposób możemy ominąć skutki tego wypadku, tego zdarzenia. Na S17 na Mazowszu na trasie Lipówki-Garwolin Północ w pobliżu Michałówki zderzyły się trzy samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Lublina na 37. km. Tutaj trasa powinna zostać odblokowana około godziny 14. A1 nadal jest zablokowana w kierunku Katowic na 268. km trasy między węzłami Kutno wschód i piątek doszło do poważnego zdarzenia. W miejscu, gdzie służby likwidowały skutki porannej kolizji, w pojazdy techniczne wjechał rozpędzony samochód osobowy. Droga jest zamknięta, trzeba jechać objazdem drogą krajową nr 92.